Wakacje detektywa Pozytywki Zagadka pierwsza, czyli żółty portfel. Lato rozpoczęło się szczęśliwie. Detektyw Pozytywka zgubił portfel. Większość osób uznałaby to za fatalne zrządzenie losu, ale nasz bohater był zadowolony. Nigdzie nie pojedzie? — Bo nie ma pieniędzy. — Dzięki Bogu. — No wie pan, Dominik pokręcił głową. — Moi rodzice rwaliby włosy z rozpaczy. — Moi też, wtrąciła Zuzia. Dominik spojrzał na nią ze zdumieniem. — Zwariowałaś? — zapytał. — Przecież jesteś moją siostrą. Mamy tych samych rodziców. — No to nie skłamałam, tak? — prychnęła Zuzia. — Sam powiedziałeś, że rwaliby. Detektyw Pozytywka zachichotał. — Właśnie takich rozmów brakowało mu w czasie wakacyjnych podróży. Tym razem jednak zostanie w mieście i nasłucha się ich dowoli. — Dobra, nieważne — zrezygnowany Dominik machnął ręką. — Musimy iść, bo nie zdążymy się spakować. — Wyjeżdżacie? — detektyw pozytywka zamrugał. — Aha — przytaknął Dominik. — Ja na obóz, a Zuśka na kolonie. Jutro z samego rana. Detektyw Pozytywka pożegnał się z nimi, próbując ze wszystkich sił ukryć rozczarowanie, a potem popatrzył na opustoszałe podwórze. Smukła to pola osłaniała cieniem ukrytą pod nią ławeczkę. Za szybą mieszkania na parterze mignęła przygarbiona postać pani Majewskiej, podlewała właśnie kwiatki. Piwniczne okienka były ciemne i zakurzone. Miotła pana Mietka leżała tuż przed bramą, ale sam dozorca gdzieś zniknął. Dochodzące z zewnątrz odgłosy ulicy odbijały się o ściany podwórza studni, by po chwili umknąć w stronę chmur. Jedynie wróble wnosiły tu trochę życia. Dokazywały w piaskownicy, hałasując i ganiając z kąta w kąt. — Ty też wyjeżdżasz? — zapytał detektyw na widok objuczonej bagażami Asi. — Do babci! — wysapała Asia. — A potem z mamą na Mazury. Mama wychodziła właśnie z klatki schodowej. Na plecach miała ogromny plecak, w lewej ręce trzymała torbę z kosmetykami, a w prawej dmuchanego krokodyla. Pomóc? zapytał uczynnie detektyw Pozytywka. Dziękuję, nie trzeba. Mama Asi pokręciła głową. Przyzwyczajona do samodzielności, nie lubiła, gdy ktoś jej pomagał. Zwłaszcza mężczyzna. Do widzenia. Pa! krzyknęła Asia. Detektyw Pozytywka skinął im głową i spojrzał z nadzieją na okna pani Ryczaj. Zaraz jednak przypomniał sobie, że surowa nauczycielka wyjechała na wakacje przed dwoma dniami, jako wychowawczyni na obozie językowym. Na takim obozie pokazuje się język, zażartował pan Mietek, pomagając jej znieść bagaże do taksówki. Na takim obozie uczy się języków. Odpowiedziała bez uśmiechu pani Ryczaj. Aha, odpowiedział zaczerwieniony pan Mietek. Angielskiego, niemieckiego, tak. Polskiego, odparła pani Ryczaj. To będzie obóz dla obcokrajowców. Pan Mietek chciał zapytać, co może w tym być ciekawego, ale zrezygnował. Jednak pani Ryczaj, jak na nauczycielkę przestało, właściwie odczytała jego minę. To będzie bardzo interesujące, zapewniła. Zamierzam codziennie robić im dyktando, a co dwa dni odpytywać przy tablicy. Bombowe wakacje, pomyślał pan dozorca. A potem, zatrzasnąwszy drzwi, z ulgą popatrzył na odjeżdżającą taksówkę. — Teraz jednak nawet on musiał przyznać, że bez pani Ryczaj, dzieci i połowy mieszkańców kamienicy zrobi się tu nudno. No, ale też będzie mniej sprzątania. Coś za coś. Chyba, że martwiak zapewni jakieś atrakcje. Ciekawe, czy detektyw Pozytywka już wie. Słyszał pan? Zwrócił się do niego pan Mietek, wchodząc na podwórze. Detektyw Pozytywka spojrzał nieprzytomnym wzrokiem. Stał właśnie przy trzepaku i próbował obmyślić, co będzie robił przez najbliższe dni. Wyglądało na to, że zgubiony portfel bardzo by się przydał. Słyszał pan? Ponowił pytanie pan Mietek. O martwiaku? Detektyw w jednej chwili oprzytomniał. Nazwisko Martwiak pobudzało go silniej niż najmocniejsza kawa. Ostatnio nie, odpowiedział ostrożnie. — No to wkrótce pan usłyszy. Pan Mietek roześmiał się z goryczą. — Wypuścili go. — Znowu. Detektyw Pozytywka pokręcił z niedowierzaniem głową. — Jak to możliwe? Kradnie, łobuzuje, trafia do więzienia, a już po chwili jest na wolności i wszystko zaczyna się od początku. — Zwolnili go za dobre sprawowanie — wyjaśnił pan Mietek ale ma zakaz pracy jako detektyw. Dobre i to, mruknął nasz bohater. Dwóch detektywów w jednej kamienicy to za wiele. Agencja detektywistyczna Różowe Okulary istniała na długo przedtem, nim martwiak założył swego Czarnowidza. Nic więc dziwnego, że detektyw Pozytywka myślał o Czarnowidzu jako o niezbyt uczciwej konkurencji. Pan Mietek otarł pot z czoła i spojrzał w rozjaśnione słońcem niebo. A swoją drogą westchnął ciekawe, skąd on teraz będzie brał pieniądze. Spokojna głowa, detektyw Pozytywka uśmiechnął się kwaśno. Już martwiak coś wymyśli. I rzeczywiście wymyślił. Gdy godzinę później detektyw Pozytywka przechodził obok pobliskiego baru, zobaczył byłego konkurenta nad kuflem piwa. Siedział w otoczeniu koleżków, i opowiadał dowcipy. Musiały być bardzo śmieszne, bo niektórzy aż pospadali z drewnianych ław, a teraz nie mogli się podnieść. Detektyw Pozytywka przystanął obok z szeroko otwartymi oczami. – Oho, drogi sąsiadunio! – obwieścił radośnie martwiak. – Zapraszamy! – Co to jest? – zapytał detektyw Pozytywka, wskazując leżący na stole żółty portfel. To... Martwiak przesunął portfelem po zalanym piwem blacie. Portfelik? Nie widać? Skąd pan go ma? Zaatakował ostro detektyw Pozytywka. Martwiak spojrzał znacząco na podpitych koleżków. Nie zgadniesz, sąsiedzie, powiedział pijackim szeptem. Z kieszeni! Siedzący przy stole ryknęli śmiechem przy okazji dwóch następnych spadło na ziemię ciekawe zasapał detektyw pozytywka dokładnie taki sam gdzieś mi się dzisiaj zapodział rzeczywiście ciekawe przytaknął martwiak ale mało to na świecie niebieskich portfeli ten jest żółty wycedził detektyw naprawdę martwiak zrobił zdumioną minę żółty Byłem pewny, że niebieski. Kolejny koleżka runął ze śmiechem pod stół. Żółty, wycedził detektyw pozytywka. Niech sprawdzę, martwiak zamrugał, sięgając do kieszeni marynarki. Grzebał w niej długo, by wreszcie wydobyć portfel. Identyczny jak ten na stole, tyle że niebieski. — Nie do wiary! — zawołał z teatralną przesadą. — Co za pomyłka! Detektyw Pozytywka bez słowa schylił się po swoją własność, lecz martwiak zdążył go uprzedzić. — Chwilunia! — krzyknął. — A skąd mam wiedzieć, że to sąsiada? Jeden jest mój, a drugi znalazłem na ulicy i chciałem go właśnie odnieść na policję. Ostatni z koleżków stoczył się z rechotem na podłogę. Detektyw Pozytywka zagryzł ze złością wargi. — Na policję! — pokiwał z ironią głową. — Chciałbym w to wierzyć. — No, no! — martwiak przybrał pozę urażonej niewinności. — Proszę nie obrażać uczciwego człowieka. Nasz bohater policzył w myślach do dziesięciu. Akompaniował mu dochodzący spod stołu pijacki rechot. W środku są moje dokumenty. Detektyw Pozytywka postanowił za wszelką cenę zachować spokój. Licencja detektywa i laurki od dzieci. Martwiak sprawdził wszystko skrupulatnie. Potem wstał i z uśmiechem rozłożył ramiona, jakby chciał detektywa Pozytywkę uściskać. No i wszystko jasne, zawołał. — To sąsiadunia portfel. Nieopatrznie pomyliłem go ze swoim. — Ciekawe. Jak można kolor żółty pomylić z niebieskim? — mruknął detektyw, chowając portfel do kieszeni. — Jestem daltonistą — westchnął martwiak. — Nie rozpoznaję barw. — Nieprawda — prychnął detektyw pozytywka, odwracając się na pięcie. Zaraz, za wykrzyknął za nim martwiak a 10 – a dziesięć procent znaleźnego? Już pan sobie wziął – detektyw Pozytywka wskazał brodą puste kufle. A potem ruszył do domu z mocnym postanowieniem, że spakuje walizkę i wyjedzie na urlop. Detektyw Pozytywka nie był w stanie udowodnić martwiakowi kradzieży. Ale co do jednego miał pewność. Martwiak nie jest daltonistą. Wiesz dlaczego?